Poczet Królów i Książąt Polskich pod redakcją naukową Andrzeja Garlickiego. taśma 18 ścieżka pierwsza. Z biegiem lat jednak, gdy opadła romantyczna gorączka, a badacze lepiej poznali źródła, zdjęto z bony odium demona. Nie znaleziono również dowodów, aby z rozkazu królowej podsunięto komukolwiek truciznę. Sama Bona natomiast padła jej ofiarą otruta w dalekim barii przez niegodziwego. Papa Kode, który działał w interesie króla Hiszpanii, Filipa II. Jej działalność polityczna w Polsce do dziś dnia jest oświetlana krytycznie przez niektórych historyków. Przyznają oni wprawdzie matce Zygmunta Augusta wiele zalet cechujących kobiety włoskiego renesansu, jak rozum, odwagę czy inicjatywę. Z drugiej jednak strony zarzuca się jej brak zrozumienia dla polskich realiów politycznych oraz przenoszenie do nowej ojczyzny włoskiego czy francuskiego systemu rządów, który w odmiennych zgoła warunkach ustrojowych okazywał się wręcz szkodliwy. Rozdawnictwo urzędów drogą sprzedaży, wysuwanie na plan pierwszy interesu materialnego monarchii. Wbrew Władysławowi Pociesze, który był wielbicielem Bony, filami nawet bezkrytycznym, podkreśla się ostatnio, iż nie posiadała ona własnego programu politycznego. Anna Sucheni-Grabowska zwraca zaś słusznie uwagę, że próby oderwania Mazowsza jako udzielnego księstwa dynastii Jagiellonów, czy też walkę z koncepcjami Unii trudno uznać za fortunne w okresie, gdy unifikacja stanowiła główną potrzebę państwa. Również i gwałtowny sprzeciw wobec koronacji Barbary Radziwiłłówny jest uważany obecnie przez niektórych badaczy za jedno z tragicznych pomyłek Bony. O ile bowiem można zrozumieć doskonale powody, dla których nie chciała dopuścić do tego małżeństwa, to formalna wojna matki z synem, jaka toczyła się w latach 1548-50, a więc już po jego zawarciu, w znacznym stopniu podkopała autorytet młodego monarchy. Ludzie Bony, występujący przeciwko niemu na Sejmach i Sejmikach, wypowiadali się równocześnie przeciwko wzmocnieniu władzy monarszej koncepcjom unifikacji ustrojowej czy projektom zacieśnienia Unii z Litwą. Jednocześnie zaś starali się zdyskredytować młodą królową, przedstawiając ją jako nierządnicę, która miała rzekomo aż 38 kochanków. Warto jednak przypomnieć, iż Gastolda poślubiła w bardzo młodym wieku, od śmierci męża nie upłynął zaś nawet i rok do chwili, gdy w życie Barbary wkroczył Zygmunt August. Trudno uwierzyć, aby w ciągu tego czasu zdążyła mieć aż tylu amantów, bo najgorsi nawet paszkwilanci nie zarzucali radziwiłównie cudzołóstwa. Jedynym niemal źródłem do jej nieobyczajnego prowadzenia się jest niesłychanie cnotliwy, surowy i wietrzący wszędzie rozpustek kanonik Stanisław Górski, który adoratorów młodej wdowy utożsamiał z jej kochankami. Inni szli jeszcze dalej, twierdząc, jakoby była nieślubną córką Zygmunta I Starego, co pozwalało niechętnym nazywać jej związek z Zygmuntem Augustem, wręcz Kazirodczym. O bezeceństwach Barbary rozpisywano się długo i z upodobaniem. Po kraju krążyły na jej temat pornograficzne rysunki. Mikołaj Rej zaś atakował Pana Szalonego, on to bowiem zawinił, kładąc złoto na parszywe ciało, które płodu już nie będzie miało, bo ten żywot czart zapieczętował, iż nie według Boga postępował. Bezpłodność żony Zygmunta Augusta przypisywano zresztą francuskiej chorobie, którą miała zarazić również i swego królewskiego małżonka. Zdaniem niektórych historyków medycyny Barbara zmarła na raka szyjki macicznej. Dyskusja na ten temat trwa zresztą nadal. Dość powszechny jest jednak sąd, że leki na bezpłodność, jakie stosowała, spowodowały infekcję, która pociągnęła za sobą dalsze poważne komplikacje. Również zresztą i obecnie Barbara znajduje obrońców dopatrujących się w posiadaniu przez nią licznych amantów pierwszych przejawów emancypacji kobiet oraz prekursorstwa nowych form i reguł obyczajowych. Wolno jednak wątpić, czy swobodne pod względem seksualnym obyczaje wielkiej miłości Zygmunta prowadziły w prostej linii do laicyzacji życia. Trudno też zaprzeczyć, iż w Polsce, gdzie na sprawy etyki płciowej ludzie byli zawsze szczególnie uczuleni, Taka królowa nie mogła budzić zbytniego entuzjazmu ani szacunku u poddanych. Echem powszechnej opinii stał się anonimowy publicysta, wyrażający zaniepokojenie, iż każdy teraz za przykładem króla zechce sobie brać za żonę nierządnicę. Każda żona będzie mogła łamać wiarę małżeńską zapatrzona w gasztołdową żonę. I choć współcześnie żyjąca Małgorzata de Valois zmieniała kochanków jak rękawiczki, czym się we Francji nikt specjalnie nie gorszył, to w renesansowej Polsce na rewolucję obyczajową było stanowczo za wcześnie. Przez długi czas przypuszczano, że właśnie owa lekkomyślna Barbara posłużyła za model do jednego z najbardziej w Polsce czczonych obrazów. Niektórzy historycy sztuki utrzymywali bowiem, że rysy jej odnajdujemy na obrazie Madonny Ostrobramskiej, który, jak pisał ksiądz Piotr Śledziewski, jest uderzająco podobny do portretu królowej Barbary Radziwiłłówny. Ten sam nos ta sama broda i usta, te same oczy i oczodoły, ta sama budowa ciała. Obecnie jednak powyższa hipoteza nie znajduje już zwolenników. Wycofał się z niej m.in. Zbigniew Kuchowicz, który jeszcze przed sześcioma laty widział w wielkiej miłości Zygmunta Augusta pierwowzór obrazu wiszącego w ostrej bramie. W atakach na Barbarę pewną rolę odgrywała skądinąd niepozbawiona realnych podstaw obawa, że jako małżonka królewska wzmocni ona poważnie grupę nacisku którą na Litwie stanowił możny ród Radziwiłłów. Potajemne odwiedziny króla u siostry były im początkowo nie na rękę. Duma rodowa nie pozwalała bowiem, aby radziwiłówna stała się kochanką monarchy. Wymusili więc na Zygmuncie Augustie przyrzeczenie, iż zerwie znajomość z Barbarą i zaprzestanie potajemnych nocnych odwiedzin. Kiedy jednak obietnicy nie dotrzymał, aby ułagodzić braci, postawił sprawę na płaszczyźnie matrymonialnej – Odtąd też Radziwiłowie uczynili wszystko, by skłonić króla do ślubu z ich siostrą. Jeden z ówczesnych kronikarzy przedstawił to nawet w taki sposób, jakoby zaskoczonego niemal inflagranti monarchę zmusili do ślubu w ekspresowym tempie. I natychmiast przyzwali plebana, który był na to przygotowany i zaślubili króla ze swą siostrą w tajemnicy, tak że nikt o tym nie wiedział, z wyjątkiem Radziwiłów, kieszgajła i księdza, który ślub dawał. Zapewne ślub nastąpił w kilka dni po opisanym wydarzeniu. Kiedy tajemnica wyszła na jaw, powstał, jako się rzekło, niemały huk w całej Rzeczypospolitej. Ostatecznie król wygrał bitwę o Barbarę, a zależało mu na niej tak bardzo, iż celem pozyskania biskupów dla tej sprawy wydał nawet w roku 1550 ostry dekret antyreformacyjny, którego, jak często w Polsce bywało, nikt nie wziął na serio. Już przedtem zresztą członkowie episkopatu oddawali jej z polecenia papieża honory należne królowej. Poszedłszy za głosem serca, Zygmunt August zawiódł się jednak w srodze, ponieważ umiłowana żona nie tylko szybko zmarła, ale nie obdarzyła go upragnionym potomkiem. Nie miał go również z pierwszą i trzecią małżonką, Elżbietą i Katarzyną, które podobnie jak później żony Zygmunta II Wazy pochodziły z dynastii Habsburgów i również były siostrami. Z ostatniej kochanki królewskiej, jaką była warszawska mieszczka Barbara Giżanka, urodziła się królowi córeczka, za co uszczęśliwiony władca ofiarował kochance olbrzymią sumę pieniędzy. Poza samym Zygmuntem Augustem, mało kto jednak wierzył w to ojcostwo. Dynastia spokrewniona z wszystkimi rodami królewskimi, jakie dziś panują tu i ówdzie w Europie, schodziła do grobu bezpotomnie. Trzech wielkich pasji ostatniego Jagielona: koni, klejnotów i kobiet – stanowczo najgorzej wyszedł na tej ostatniej. Warto jednak dodać, że miał piękną bibliotekę, która zachowała się częściowo w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, a w Wilnie założył galerię obrazów. Lubił też muzykę i utrzymywał na dworze stałą kapelę. Historyk przeprowadzający bilans jego panowania winien pamiętać o jakże słusznej konstatacji Władysława Konopczyńskiego – który przed 40 laty napisał Odkąd nazwano okres 1506-1572 wiekiem złotym Żąda się od jego koronowanych wyobrazicieli Świetności i sukcesów na wszystkich polach A gdy ich rzeczywistość historyczna nie okazuje Zygmuntowie nasi maleją w opinii Rosną zaś ich kosztem rzekomo więcej obiecujący jak Jagiellonowie poprzednicy Tenże sam Konopczyński Wyrażał jednak opinię, że w roku 1548 Zygmunt August mniej był jeszcze przygotowany do rządu w państwie niż Stanisław August Poniatowski w roku 1764. I w związku z tym nasuwa się smutna refleksja, że gdyby panowanie kochanka carycy przypadło na epokę Złotego Wieku, przeszedłby zapewne do historii jako jeden z najprzedniejszych naszych monarchów, znakomity protektor nauki i sztuki. Wolno natomiast wątpić, czy Zygmunt August, przeniesiony w epokę rozbiorów, wykazałby podobną małoduszność i brak charakteru, co budujący łazienki zamiast fabryk armat Stanisław Poniatowski? Ostatni z Jagielonów, fundował natomiast ludwisarnię w Krakowie i Wilnie. Interesował się produkcją dział oraz współczesną sztuką wojskową. Był wreszcie założycielem pierwszej polskiej marynarki wojennej na Bałtyku. Organizowana początkowo przez gdańskich żeglarzy miała z czasem przejść pod bezpośredni zarząd króla, który w roku 1568 powołał w tym celu specjalną komisję morską. W chwili śmierci Zygmunta Augusta na wykończeniu była pierwsza galeona zbudowana już własnymi siłami. Królewska flota wojenna miała służyć w walce o panowanie nad Morzem Bałtyckim Dominium Maris Baltici, Prowadzonej przez Polskę z Danią, Szwecją i Moskwą. Zygmunt August nie należał do władców, którzy musieli długo czekać na schedę po ojcu. Koronowany w dziesiątym roku życia, ku słusznemu z zgorszeniu szlachty, bo tron już wtedy był obieralny, objął panowanie w wieku lat 28. Zmarł jednak również młodo, zaledwie po pięćdziesiątce 7 lipca 1572 roku w Knyszynie. Łączył Litewski upór dziadka Kazimierza z włoską subtelnością Sforców. Gospodarność matki i babki z jagiellońską hojnością i polskim humanitaryzmem. Władysław Konopczyński. Dodajmy, że czuł się niewątpliwie władcą dziedzicznym, a nie obieralnym. Zygmunt August rządził zręcznie, ale jak autokrata. Umiał też w razie potrzeby zdobyć się na surową stanowczość, co dobitnie wykazała postawa zajęta w czasie zatargu z Gdańskiem. Nawet magnaterię król traktował jako sojusznika, lecz nigdy w współrządce państwa. Ostatni z jagielonów zostawił po sobie testament, wydany pięknie przed trzema laty, jako ósmytą źródeł do dzieju Wawelu. Zygmunt sporządził go po łacinie, przekładu na piękną polszczyznę dokonał sam Piotr Skarga. Dokument ten nosi wiele cech indywidualnych. Na uwagę zasługuje m.in. główny adresat testamentu którym jest cała rzecz pospolita. Jej też, po śmierci sióstr królewskich Miała przypaść bogata kolekcja arrasów, zbroje i armaty Wyprzedził więc Zygmunt August znacznie epokę Której władcy traktowali swoje zbiory jako prywatną własność Bez skrupułów sprzedawaną lub rozdawano. Nasz pierwszy hymn państwowy Modlitwa za rzecz pospolitą Naszą i za Króla Napisany przez Andrzeja Trzecieskiego Młodszego był poświęcony ostatniemu z Jagiellonów. Protestancki poeta prosił w nim Boga, króla Augusta z jego poddanymi, chowaj własce Twej miłościwie z nimi. Wydana przed dwudziestu laty piękna książka Konstantego Grzybowskiego o polskim parlamentaryzmie doby odrodzenia została przez autora zaopatrzona w pełną wyrazów czci i uznania dedykację dla ostatniego z Jagiellonów. Jego działalność, osiągnięcia i pomyłki Zasługują bez wątpienia na nową monografię. Janusz Tasbir, Henryk Walezy Przebywał w Polsce niespełna pół roku. Współtwórca Nocy Świętego Bartłomieja niedługo wytrwał na tronie państwa bez stosów. Jego krótkie panowanie nie obfitowało w interesujące wydarzenia polityczne. Przyniosło za to niezwykle ciekawą i powodującą różnorakie konflikty konfrontację odmiennych stylów rządzenia i sprzecznych ze sobą obyczajów. Mowa tu oczywiście o trzecim synu Henryka II de Valois i Katarzyny Medycejskiej, znanym w dziejach Francji jako Henryk III, w historii Polski zaś jako Henryk Walezy. Był człowiekiem odważnym, czemu dał dowód w zwycięskich bitwach z Hugenotami, jakie stoczył w roku 1569 pod Żarnak i Moncontour. Jeszcze bardziej jednak ambitnym, i nieprzebierającym w środkach politykiem. Niedarmo w skład rozległego wykształcenia, które odebrał, wchodziła m.in. uważna lektura Machiavela. We Francji Henryk de Valois czuł się dobrze. Niemal wszystkie jednak stronnictwa pragnęły się go możliwie szybko pozbyć z ojczyzny. Hugenotom zawadzał, ponieważ był zwolennikiem polityki antyhiszpańskiej i przy ich zwalczaniu sięgał raczej po miecz niż po pióro. Zasiadający na francuskim tronie brat Henryka, Karol IX, widział w nim przeciwnika bardziej elastycznej polityki wobec protestantów i zazdrościł mu miejsca, które najmłodszy syn Katarzyny Medycejskiej zajmował w jej sercu. Tej zaś pilno było do ziszczenia proroctwa, jakie kiedyś usłyszała, a mianowicie przepowiedni, że wszystkich swoich synów ujrzy po kolei na tronie. Każdy był tu dobry, skoro nic nie wyszło ze swatów z kolową angielską Elżbietą, czy z zamiarów poślubienia Marii Stuart Katarzyna Medycejska zaczęła się nawet całkiem serio zastanawiać nad możliwościami zdobycia dla swego pupila tronu Algierii, pozostającej pod protektoratem Turcji. Kiedy wszystkie te plany spaliły na panewce, zwrócono, za radą przywódców francuskich hugenotów admirała Gasparda de Coligny i dyplomaty Jana de Montluc'a, uwagę na Polskę. Kraj w oczach Francuzów równie egzotyczny jak Algieria, i także pozostający w dobrych stosunkach z wysoką portą. Molik był katolickim biskupem Walencji, co mu nie przeszkadzało zresztą ani w posiadaniu syna, ani też w żywieniu gorących sympatii dla kalwinizmu. Synem tym był Jean de Balagny, który tuż przed śmiercią ostatniego z Jagiellonów zjawił się w Knyszynie, aby uzyskać zgodę Zygmunta Augusta na małżeństwo jego siostry Anny z Henrykiem de Valois. Do umierającego króla posła nie dopuszczono. Po zgonie zaś Zygmunta zjawił się w Polsce wysłany w tej samej misji ojciec niefortunnego dyplomaty Jean de Montluc. Biskup z Walencji wyjechał z Paryża na tydzień przed rzezią tamtejszych hugenotów, jaka miała miejsce w nocy z 23 na 24 sierpnia 1572 roku. Nowiny rozchodziły się wówczas wolno, ale i podróże nie trwały zbyt szybko. Tak więc niemal równocześnie z pojawieniem się moluka nad Wisłą doszły tu pierwsze informacje o przebiegu Nocy Świętego Bartłomieja. Rozpowszechniali je nie tylko protestanci, wśród których nie brakło cudem niemal ocalonych świadków rzezi paryskiej. Tak znakomitego argumentu nie umieszkali bowiem również wykorzystać agenci polityczni dynastii Habsburgów, którzy zachwalając swego kandydata na tron Polski, arcyksięcia Ernesta, przeciwstawiali go stale głównemu sprawcy rzeź paryskiej, jaki miał być Henryk de Valois. Niemal co tydzień napływały z różnych stron do Rzeczypospolitej Szlacheckiej rysunki i sztychy ukazujące tortury zadawane Hugenotom oraz obu braci Walezjuszy. Polacy mogli więc oglądać pretendenta do ich korony, jak obok Karola IX zachęca lud rozjuszony do krwi rozlewu, karcąc uczestników zajść za niedość okrutne postępowanie. Wszystko to wzburzyło ówczesną opinię publiczną tak bardzo, że, jak donosił do Paryża sekretarz Moluka Jean Choisin nie godziło się prawie wspominać imion króla, królowej Katarzyny Medycejskiej i księcia Andegaweńskiego Henryka de Valois. Damy zaś rozprawiająco o popełnionych w dalekiej Francji zbrodniach płakały podobno tak rzęsistymi łzami, jak gdyby tych dziejów okropnych Naocznym były świadkiem. Polemika na temat rzezi baryskiej, która zresztą zasługuje w przyszłości na obszerną monografię, stanowiła nie tylko fragment wielkiego sporu o tolerancję. Na gruncie polskim była ona bowiem zarazem integralną częścią debaty na temat, kto ma objąć tron opróżniony po śmierci ostatniego z Jagiellonów. Przeciwnicy francuskiej kandydatury, pragnąc pozbawić Henryka de Valois jakichkolwiek szans, Tłumaczyli szlachcie przy każdej okazji, że jest on z natury nieprzejednanym, okrutnym i podstępnym wrogiem nie tylko samych protestantów, czego dowiódł w pamiętną noc sierpniową, ale i tolerancji religijnej jako takiej. W pamfletach określano najmłodszego z Walezjuszy mianem Heroda i Tyrana, który, gdy tylko zasiądzie na polskim tronie, to niezwłocznie urządzi nad Wisłą drugą noc świętego Bartłomieja. Nic więc dziwnego, iż zrozpaczony Montluc Pisał cynicznie do Paryża, że jeśli naprawdę chciano, by francuski królewicz objął ten tron, to rzeź hugenotów należało przynajmniej odłożyć. Oficjalnie jednak w licznych pisemkach poseł francuski przedstawiał wydarzenia paryskie jako następstwo spisku kalwińskiego, mającego na celu obalenie samego monarchy. Doradcy Karola IX mieli mu wówczas zalecić wybranie dla dobra ojczyzny mniejszego zła, a mianowicie egzekucję przywódców z przysiężenia bez sądu i postępowania dowodowego. Zarówno Molik jak jego kolega Guy de Pibrac, z polskich zaś publicystów Jan Dymitr Solikowski, starali się przekonać szlachtę, iż Henryk Walezy pragnął rzekomo za wszelką cenę zapobiec wypadkom paryskim, a gdy mimo to doszło do Nocy Świętego Bartłomieja, przeciwstawiał się furii oraz okrucieństwu tłumów a nawet jakoby ukrywał zagrożonych hugenotów. Zwłaszcza Molik nie krępował się w doborze argumentów. Wszystkie uważał za dobre, byle tylko prowadziły do celu. Śmiano się nawet, że gdyby żądano od niego, aby most złoty na Wiśle postawił, to fraszka odpowie zaraz. Obiecywał wszystko i wszystkim na prawo i na lewo. Nic więc dziwnego, że później zewsząd czyniono mu wyrzuty o niedotrzymanie większości z tych obietnic. Wśród jego zobowiązań były jednak i takie, z których później nie tylko sam biskup Walencji, ale i jego mocodawca, już jako król Polski, nie mógł się wycofać. One też, a niezdolności propagandowe Moluka sprawiły, iż szlachta zdecydowała się w końcu na obiór Henryka Gaweńskiego, jak go nazywali Mazurzy, w oczach których zaćmił zupełnie Rdesta, arcyksięcia Ernesta. Wyrazicielem ogólnych nastrojów był podskarbi koronny kalwinista Hieronim Burzeński, który francuskiemu dyplomacie powiedział wprost, aby nie silił się przekonywać, iż jego kandydat nie brał udziału w rzezi i nie jest wcale okrutnym tyranem, gdyż rządząc w Polsce i tak będzie musiał raczej on się bać poddanych, a nie poddani jego. Pewność siebie, która pozwalała powołać na tron Rzeczypospolitej zwolennika nietolerancji religijnej, Czerpano przede wszystkim z gwarantujących tolerancję ustaw uchwalonych jeszcze za życia ostatniego z Jagiellonów. Pod niewątpliwym wpływem wydarzeń Nocy Świętego Bartłomieja uchwalono potwierdzającą dotychczasowy stan rzeczy Konfederację Warszawską 1573. Jej sygnatariusze zobowiązali się nie tylko nie przelewać krwi z powodu różnic w wierze, ani nie karać inaczej wierzących, ale i przeciwstawiać się zwierzchności, czyli przede wszystkim władzy monarszej, gdyby chciała podobne kary stosować. Echa niedawnych wydarzeń paryskich odzywają się zarówno w samym tekście tej ustawy powołującej się na wojny i zamieszki, które po inszych królestwach jaśnie widzimy, jak i w wystąpieniach katolików usprawiedliwiających akces do konfederacji faktem, iż, jak to pisał biskup Franciszek Krasiński, świeże francuskie przykłady wskazują, do czego prowadzi nietolerancja religijna. Co więcej, małopolscy magnaci protestantcy, zachęceni zresztą do tego po cichu przez samego Molika, postawili przyszłemu elektowi warunki postulata Polonika, mając na celu zaprowadzenie również i w jego ojczyźnie tolerancji religijnej. Tak więc polscy kalwiniści domagali się, aby Karol IX ogłosił powszechną amnestię dla ich francuskich współwyznawców. Przyznał swobody religijne tamtejszym zwolennikom Genewy, Przywrócił potomkom pomordowanych w miesiącu sierpniu w Paryżu, a następnie w innych miastach francuskich, hugenotów godności, dobra i urzędy. Karol IX miał również zwinąć oblężenie ich twierdz, pozostawiając je w rękach kalwińskich. Pod jedną z takich twierdz, La Rochelle, wieść o elekcji na tron Polski, maj 1573, zastała zresztą Henryka de Valois, który bezskutecznie próbował zdobyć to znakomicie ufortyfikowane miasto. Stojąc na czele zdziesiątkowanego przez głód i zarazę wojska, przyjął on z radością polskie warunki, stwarzające możliwość honorowego zwinięcia oblężenia. Już wcześniej jednak, nie porozumiewając się w tej sprawie z dworem paryskim, zaprzysiągł te warunki Jean de Montluc, co w niemałym stopniu przyczyniło się do uwieńczenia skroni Henryka polską koroną. O ile jednak historycy współcześni pozytywnie oceniają naszą ingerencję w wewnętrzne sprawy obcego państwa, jaką postulata Polonika bez wątpienia stanowiły, to już inne ustępstwa molika budzą dziś zasadnicze wątpliwości. Jak wszyscy z podręczników wiemy, polegały one nie tylko na paktach, konwentach, w których obok obietnicy zbudowania eskadry wojennej i podźwignięcia Akademii Krakowskiej znalazła się również zapowiedź sprowadzenia na obronę Polski piechoty gaskońskiej oraz otwarcia mieszkańcom Rzeczypospolitej dostępu do terytoriów zamorskich będących w posiadaniu Francji. Co ważniejsze jednak, Molik wstępnie zaprzysiągł, a nowy elekt ostatecznie potwierdził artykuły henrykowskie. Określały one ogólne zasady ustroju państwa polsko-litewskiego w sposób znacznie ograniczający władzę monarszą. Gwarancja wolnej elekcji stała kontrola ze strony senatorów, rezydentów, potwierdzenie zasad Konfederacji Warszawskiej. W razie przekroczenia tych artykułów naród szlachecki zastrzegał sobie prawo do rokoszu. Król zwalniał bowiem obywatele koronne od posłuszeństwa i wiary. Jak widać politycy szlacheccy poszli całkowicie za radą wojewody krakowskiego Jana Firleja, który na sejmie elekcyjnym 1573 roku tłumaczył im, że mając do czynienia z królem cudzoziemskim otoczonym bogactwami i fortelami francuskimi Należy go mocno skrępować ustawami strzegącymi złotej wolności. Warstwa tak przywiązana do swoich praw i przywilejów brała sobie na panującego przedstawiciela dynastii dążącej do absolutyzmu. Rozprawiając nieustannie o korzyściach mogących płynąć z piasta na tronie, wieńczyła koroną skroń cudzoziemca i to w okresie, gdy nie tylko we Francji, ale i w większości krajów europejskich następował stały wzrost władzy centralnej. Rozmiłowana w swoich wolnościach, spodziewała się, że król zechce je ograniczać. Co więcej, uważała to za całkiem naturalną dla niego tendencję, podobnie jak naturalną dążnością szlachty miało być ciągłe temu przeciwdziałanie. W ten sposób elekcja Henryka Walezego zapoczątkowała z jednej strony tak charakterystyczną dla szlacheckiej Rzeczypospolitej nieufność warstwy rządzącej wobec jej dożywotniego prezydenta, z drugiej zaś, Panowanie królów traktujących tron Polski jako odskocznie dla realizacji własnej polityki dynastycznej. W przypadku syna Katarzyny Medycejskiej nie chodziło jednak tylko o sprzeczności natury polityczno-ustrojowej czy o rozbieżne poglądy na temat tolerancji. 22 król, który 24 stycznia 1574 roku przekroczył polską granicę pod Międzyrzeczem, musiał szokować swoich nowych poddanych zarówno wyglądem, jak i zapachem ambasador wenecki w Paryżu Morisoni, donosił we wrześniu poprzedniego roku swoim mocodawcom iż Henryk wydawałby się nawet poważny gdyby nie ubiór i ozdoby w których się lubuje te bowiem nadają mu pozory miękkości i prawie kobiecej delikatności oprócz wspaniałych strojów zdobionych w drogie kamienie i perły nosi jeszcze naszyjnik ze złota i bursztynu który wydziela zapach niezwykle miły uszy ma zaś przekłute na wzór mody damskiej, nie zadowala się on noszeniem jednego kolczyka w każdym z nich, potrzeba mu aż podwójnych wraz z wisiorkami, ozdobionymi drogimi kamieniami i cennymi perłami. Podobnie ubierało się też jego otoczenie, w którym nie brakło ulubieńców Henryka Walezego, zwanych minion, malujących sobie twarze bardziej od kobiet, używających obficie perfum i strojących się w klejnoty oraz koronki. Również i do Polski przenikały zresztą plotki, iż niektórzy z nich odgrywali rolę królewskich kochanek. Do tak ponętnego oskarżenia, pierwszy pederasta na polskim tronie, nawiązywała aluzyjnie i nasza publicystyka, w której czytamy, że Walezy nie tylko sprowadzał sobie do pięknego ogrodu blisko zwierzyńca francuskie rozpustnice, ale nadto włoskim ohydnym nałogom nie przepuścił. Materiałów do oskarżeń nie brakowało. Nudząc się bowiem w Polsce niemiłosiernie, Henryk wypełniał wolny czas w sposób, który nie mógł mu zyskać aprobaty szlachty, skoro wieczory i noce spędzał na rozrywkach, a dnie najchętniej na spaniu. Od czasu do czasu przebywał pod pozorem choroby i po dwa tygodnie w łóżku, aby w ten sposób uniknąć przyjmowania interesantów. Zachowywał się słowem jak rozkapryszone dziecko, które choć na rozkaz matki przyjęło na siebie pewne obowiązki, to jednak postanowiło na przekór całemu światu pokazać, jak bardzo go one nudzą. Tańce czy grę w karty znano już dobrze na dworach dwóch ostatnich Jagiellonów. Wolta jednak, którą młody król wprowadził do Polski, nie tylko jego nowi poddani uważali za szczególnie wyuzdaną, skoro autor żywotów państwa wolnych, Pierre Branton, twierdzi, iż figury tanecznic były tam tak śmiałe, że każdy z widzów odkrywał dla siebie coś przyjemnego karty zaś Henryk Walezy nie tylko przegrywał olbrzymie sumy czerpane ze skarbu państwa, który uciekając pozostawił pustym, ale i czynił to najchętniej mając za partnerki dziewczęta w stroju Ewy. Tak przynajmniej utrzymuje Reinhold Heidenstein. Pisze on, iż król bez żadnego dozorcy zostawiony razem z otaczającymi go Francuzami oddawał się polowaniu, grzew karty, tańcom i rozpustnym ucztom, na które, jak powiadano, Nagie dziewczęta były wprowadzane. Notabene w XIX-wiecznym tłumaczeniu tego fragmentu skromnie opuszczono słowo nagie. Podczas gdy król uprawiał na pokojach rozpustę ze swymi Francuzami, senatorowie daremnie czekali na posłuchanie. Szczególnie się oburzano, iż Volte śmiał walezy tańczyć w obecności czcigodnych matron i samej Anny Jagielonki, która, bidulka, uważała się prawie za narzeczoną młodszego od niej o lat blisko trzydzieści amanta. Wręczony skrycie przez sprytnego Mauluka portret urodziwego kandydata przeważył podobno sympatię podstarzałej, nawet jak na nasze pojęcia, panny na stronę kandydatury francuskiej. Nie zadbano jednak o wstawienie warunku małżeństwa do paktów konwentów, a i sam walezy ujrzawszy infantkę, nie kwapił się do pojęcia jej za żonę. Poczet królów i książąt polskich, taśma 18, koniec pierwszej ścieżki.